Przechodzimy po tę giełdę i tak się akurat złożyło, że powiedzieli nam, no może tam mieszkać i no do środy, bo w czwartek się giełda zaczynała, to będzie tam musieli uciekać, bo uczestniki przyjeżdżają. W związku z tym postanowiliśmy jakoś kraść właski organizatorów giełdy, tam pomagaliśmy im szyć, tam taki spadochron nad estradą, tam ławki zbijać, namioty, roz... no najrozmaitsze takie sprawy. I przy ognisku Podśpiewaliśmy. Dla mnie to był w ogóle jakiś taki straszny szok, że poznałem tylu ludzi właśnie zajmujących się zwaną piosenką turystyczną. Był to taki, moim zdaniem, szczytowy okres piosenki turystycznej. Jeszcze turystycznej, a już piosenki. Była w ogóle paka takich ludzi, którzy od pierwszej giełdy działali, robili te wszystkie imprezy, w ogóle to oni byli przyjaciółmi z Wrocławia. I myśmy tak grali sobie na gitarach i tak śpiewaliśmy piosenki. I oni tak przyszli, słuchali, słuchali zaczęli swoje piosenki grać. Nam buty legutko spadły. A później zjawił się kolega Tadeusz Goss, i zaproponował nam, żebyśmy zostali na tej właśnie giełdzie w Szklarskiej Porębie. Prawdę powiedziawszy, to w związku z tym strasznie się wstydziliśmy. Jedynym argumentem, który przemawiał za tym, żebyśmy zostali, to było to, że nie mieliśmy już w ogóle nawet za co jeść. Także zostaliśmy, zrobiliśmy jedną z głównych nagród, plus tam jakieś wyróżnienia. Dostaliśmy gitarę, zwaną Gibsonkę oraz taką monikę na klawisze.